Słowa tego Ewangelia podle Łukasza. Sława tobie Panie. Gdyż se u się za zastupy, zaczął mówić. To to pokoleni je pokoleni zle, chleba znameni, ale inne znameni mu dano nie budę, niż znameni Jonaszą. Jako Jonasz był pro prowiniwany tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna ichu powstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost. A zde je přece někdo víc než Šalomoun. Není vští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho protože se na základě Jonášová kazaňi obrátili. A zde je přece někdo víc, než Jonáš. Slyšeli jsme Slovo Boží. Chvala Tobě, Kriste. Z chluboka vzdychl Ježíš, proč toto to pokolení žádá znamení? V tomto povzdechu se projevuje chluboka bolest nad tím, že lidé nechtějí porozumět Božímu počínání. Bůh, respektive biblický Bůh, tedy existuje, ale není potom pochopitelné, že se tolik lidí v dějinách i v současnosti ohrazuje, proč se neprojevuje jasniej, proč o své existenci nepodává chmatatelné a vše přistupné důkazy. Neklid vyjadřuje otázka, proč mamy o existenci Boha jistější důkazy? Proč tam przypada jakoby se schovával, téměř jakoby by si se svým tvorem hrál? Nemělo by všechno být mnohem jednodušší? Neměla by jeho existence být samozřejmá? Proč toto pokolení žádá znamení? Nějaké zjevení, nějakých lás? Nebylo by potom na důkaz, toho potrzebne znowu niejakie nowe znameni Jakie znameni oczekawasz? Naczci ono Co chcesz z nim udzielać? Co potom Człowiek jen dożaduje se absurdnych znameni a niemożnych dukazu chybi mu dowiera, a to ucha poznać prawdu. chybi mu chapawe serce. A bez toho by mu żadne znameni nie będzie nic płatne. Tito ludzie z Ewangelia są pełni zawiści i żarliwości. Są twyrdoszyjni. A my jesteśmy inni. Znameniem im proto nie będzie dano. niej życzono pożadowane znamenie mají farizeowe przed sobą. Stoi przed nim ten, który jedyny zna tajemství nitra człowieka, jego nadzieje i jego cel. Ten, który je prawda. Znakem tajemství je jednoduchost, prawie v ní se nejvíce projevuje. Proto sam Ježíš je tím znamením, pravý Bůh, který stal se jedním z nás. Ach, ten člověk, ten, kdo se nechce nechat přesvědčit, se také přesvědčit nedá. Gdyż se chce člověk hádat, vždy si něco najde. Gdyž nechce uvěřit nebo poznat, Wżdy si pro to najde dówod. chce uwierzyć, nie potrzebuje żadne znamenie czy dokaz. Kto nie chce uwierzyć, tomu na bude stać ani tysiąc dukazu. Odpor człowieka proti Bohu prostupuje celymi dziejami, rzekł jedną papież Benedikt XVI. Wszyscy wiemy, jak we jedne z Chrystus znameniem odporu, które płaci w posledku Bohu samemu. Bóg jest znowu a znowu nachliżony jako granica naszej swobody, która musi być odstraniona, aby człowiek mógł być cele sam sobą. Bóg, a jego prawda, stoi proti najróżniejszej lży człowieka, jego egoizmu apysze. Wykołpę nie neni wellness, kołpel w pożytku ze, ze sebe, jak rzekł papież Benedikt. przyprawie oswobodzeni się od zaklíněnosti do já. Cenou za toto osvobození je bolest kříže. Ježíš se prokazuje jako pravé Boží znamení pravě tím, že tento odpor proti Bohu bere na sebe. Přitahuje k sobě až po odpor kříže. A sv. Jan Pavel II. v knize Překročit prach naděje napsal Bóg nam zjewuje sam siebie zejmę na swym zliczeniem, protože Bóg se skutecznie stał człowiekiem bez swym synu, a narodził se z Panny Maria. Prawie to narodzeni, a poz jej a śmierć na krzyżu, a wskrzyszeni było w lickich dziejinach wrcholem Bożych o zjeweni o sobie, gdyż se newiditelny Bóg zjevil w Kristowie widzitelnym lictwie. Apostolowie jeszcze den przed ukrzyżowaniem żadali Krista, ukaż nam Otce. Kristowa odpowiedź ma kliszowy wyznam. Jak może te rzekać, ukaż nam Otce? Nie wierzycie, że ja jestem w Otcie, a Otec we mnie? Wierz te aspoń ty skutki, ja a Otec jsme jedno. Kristus swymi słowy zachodzi chodnie daleko. Mochl Bóg zajd dal we swe ochotie, a w przybliżeniu se człowieku a wice se przybliżyć ludzkim schopnostem poznać Boha. Po prawdzie, z zdaje się, że szedł, jak najdalej to było możliwe. dalby by zajść nie W urzitym smyslu zaszedł aż przyliż daleko. Wszyscy się Chrystus stal kamenem urazu pro židy, a blaznostwem pro, pro ostatni. Prawie proto, że nazwał Boha swym Otcem, dlatego że Ho tak Oteczenie zjawował na sobie. Musiał nutnie wywolał dojem, że teć już je toho przesprzyliż. Takową bliskost us człowiek nie dokazal snest, a zaczęły protesty. Ten to wielki protest neni bezejmenny, za pierwsze jej żydowstwi, a za drugie islam. Żadne z nich nie może przyjąć, żeby Bóg był tak licki. To se pro Boga nechodí, protestuje. protestují. Bůh musí být zcela transcendentní, musí být čistý majestat. Majestát plný milosrdenství to jistě, ale ne natolik, aby platil za winę swego tvora, za jeho grzichy. Z určitého zorného uchlu je tedy sprawne tvrzení, že Bůh člověku zjevil aż příliš z toho, co je na něm nejbožtějšího, co představuje jeho vnitřní život. Odhalil swe tajemstwi. Nedbal na skutecznost, że oto to odhaleni mno lidem urciwym sposobem zatemni, proto że człowiek nie dokaże przemiru tajemstwi.